Rozdział XIV. Niegodziwość ludzi sprowadza przekleństwo na cały kraj. Koriantum prowadzi wojnę przeciwko Gileadowi, a potem przeciwko Libowi i Shizowi. Trupy zabitych zalegają kraj. I nad całym krajem zaczęło ciążyć przekleństwo z powodu niegodziwości ludzi, że jeśli ktoś odłożył swoje narzędzie czy miecz na półkę lub położył tam, gdzie zwykle je trzymał, następnego ranka nie mógł go znaleźć tak wielkie było przekleństwo, ciążące nad tym krajem. Każdy więc trzymał się wszystkiego, co miał, sam nie pożyczał, ani też nie użyczał innym. I każdy trzymał w prawym ręku rękojeść miecza, aby bronić swojej własności, swego życia, swojej żony i dzieci. I po upływie dwóch lat od śmierci Szareda, brat jego wydał bitwę Koriantumrowi, ale został pobity, a Koriantumr ścigał go do Puszczy Akisz. I stało się, że brat Szareda zaatakował Koriantumra w Puszczy Akisz i rozgorzała bitwa, w której wiele tysięcy padło od miecza. I stało się, że Koriantumr otoczył go w Puszczy, ale brat Szareda wyszedł nocą z Puszczy i wybił część armii Koriantumra, gdy byli pijani. I poszedł do kraju Moron, gdzie zasiadł na tronie Koriantumra. A Koriantumr pozostał ze swoją armią w Puszczy przez dwa lata i wzmocnił posiłkami swoją armię. I brat Szareda, któremu najmniej było Gilead, także wzmacniał swoją armię przez tajemne sprzysiężenia. I stało się, że gdy zasiadał na tronie, został zamordowany przez swego najwyższego kapłana. I jeden z ich sprzysiężenia zabił go w tajemnym przejściu i zagarnął królestwo dla siebie. A nazywał się on Lib. I Lib był ogromnego wzrostu, że nie miał sobie równego w całym kraju I w pierwszym roku panowania Liba Koriantumr wkroczył do kraju Moron i wytoczył bitwę Libowi I stało się, że walczył z Libem i Lib uderzył go w ramię i zranił Jednakże armia Koriantumra natarła na Liba, że uciekł w kierunku wybrzeża i Lip ścigany przez Koriantumra wytoczył mu bitwę na wybrzeżu I Lip pobił armię Koriantumra, że uciekali z powrotem do Puszczy Akisz I Lip ścigał Koriantumra do niziny Agosz I Koriantumr uciekając do tego kraju przed Libem zbierał po drodze wszystkich ludzi I na nizinie Agosz zaatakował Liba i walczył z nim, aż go zabił Jednakże brat Liba zastąpił swego brata w walce z Koriantumrem i wywiązała się ciężka bitwa. I Koriantumr znowu uciekał przed armią brata Liba. I brat Liba, który nazywał się Shiz, w pościgu za Koriantumrem zdobywał wiele miast i zabijał kobiety i dzieci, a miasta palił. I w całym kraju ogarnął ludzi lęk przed Shizem, że mówiono wszędzie, kto może się oprzeć armii Shiza. Oto zmiata wszystkich przed sobą z powierzchni ziemi. I w całym kraju ludzie zaczęli się zbierać, tworząc armię. I panował pośród nich podział. Jedni uciekali do armii Shiza, a drudzy do armii Koriantumra. Tak ciężka i długa była wojna i tak krwawa ich rzeź, że trupy zabitych zalegały cały kraj. I tak szybkie były ich działania wojenne, że nikt nie pozostawał, aby pogrzebać zabitych, ale maszerowali naprzód od jednej bitwy do drugiej, pozostawiając na pastwę robactwa trupy mężczyzn, kobiet i dzieci rozrzucone po całym kraju. I cały kraj cuchnął trupami, że dokuczało to ludziom dniem i nocą. Jednak Sziz nie zaprzestał pościgu za Koriantumrem, przysiągszy mu zemstę za śmierć swego brata, wbrew temu, co pan powiedział Eterowi, że Koriantumr nie zginie od miecza. I tak widzimy, że pan nawiedził ich, gdy wyczerpali jego cierpliwość i przez swą niegodziwość i występki przygotowali sobie wieczną zagładę. I Shiz ścigał Koriantumra do wybrzeża na wschodzie, gdzie Koriantumr wytoczył mu bitwę i walczyli przez trzy dni. I tak wielkie były straty armii Szizarze że ogarnął ich strach i zaczęli uciekać przed armiami Koriantumra. I uciekli do kraju Korichor, zabijając po drodze wszystkich, którzy się do nich nie przyłączyli. I rozbili namioty w dolinie Korichor, a Koriantumr rozbił namioty w dolinie szur. I dolina szur znajdowała się niedaleko wzgórza Komnor. I Koriantumr zebrał swe armie na wzgórzu Komnor i sygnałem trąby wezwał armię Sziza do bitwy. I stało się, że armie Sziza wyszły im naprzeciw, ale zostały odparte. I zaatakowały po raz drugi, ale znowu zostały odparte. I zaatakowały ich po raz trzeci. I walka stała się zażarta. I Shiz walczył z Koriantumrem i zadał mu wiele głębokich ran, że Koriantumr zemdlał z upływu krwi i wynieśli go jak umarłego. I tak wielkie były straty pośród mężczyzn, kobiet i dzieci po obu stronach, że Shiz rozkazał swoim ludziom, aby nie ścigali armii Koriantumra. I wrócili oni do swego obozowiska.